Cześć Wam, tu Alan Ward i słuchacie Cutting Through the Matrix 27 marca 2016 roku. I to jest kontynuacja rozmowy z poprzedniego tygodnia pod tytułem O jaką pajęczynę nasi właściciele plotą, bo naprawdę ludzie dostają wiadomości, a wiadomości mają Was zmylić, są specjalnie napisane, aby Was zmylić i oczywiście, że mylą. Bo kiedy większość informacji na jakikolwiek temat jest omienionych, wtedy rzeczy nie mają sensu. I dlatego jest to tak zaprojektowane, bo nie chcą, abyście cokolwiek widzieli, widzicie. Wy, ci wszyscy mali ludzie gdzieś tam na świecie, nie umielibyście sobie z tym poradzić, widzicie. Nie możecie sobie poradzić z tym, że liderzy waszych krajów, są wszyscy wyznaczeni, nie przez ludzi. Należą do jednego dużego klubu i gwarantują pod przysięgą, że wprowadzą globalizację i koniec granic narodowych. I koniec suwerenności. Taki jest tego cel. I po prostu muszą zniszczyć istniejące kultury w międzyczasie. Ja przez lata przerobiłem tak dużo materiału, tłumacząc historię tego ogromnego ruchu, który teraz przygniata wszystko i grupy, które za tym stoją fundamentalnie. I nie dajcie się oszukać słowami. Jestem zawsze zaskoczony, jak niesamowicie to działa na ludzkich umysłach. Kiedyś czemuś się znana nazwa, imię i ludzie potykały się na tych nazwach. Nawet kiedy coś, co opisyło, zmieniło się, nadal nazywają to tak samo, jak konserwatysta na przykład, lub liberał, lub demokrata i tak dalej. Dla mnie jest niesamowite, jak ludzie w tym grzęzną, Nie widzą, że jest tylko jeden ruch dla jednego planu. I znowu, to powoduje złość i zamieszanie pośród ludzi, którzy są porywani w czasie głosowania przez typową gadkę prawego skrzydła i lewego skrzydła i tak dalej. Nigdy nie zdają sobie sprawy, że nic się im nie polepszy, bo mieszkają w stuleciu zmian. W stulecie, w którym wszystko, co było zaplanowane ponad 100 lat temu, musi być spełnione i zakończone w czasie 100 lat. To nie znaczy, że wszystko będzie zrobione naraz, pod koniec. Raczej jest po trochu wprowadzane podczas waszego życia aktualnie. Ja przyrobiłem ich historię, którą znajdziecie w sekcji archiwum na cuttingthroughtematrix.com. Niesamowite bogactwo informacji. I znowu, nie potykajcie się na nazwach, jak na przykład grupa Alfreda Milnera, która naprawdę była frontem dla członków na samej górze. Od niej istnieją nadal taka propos. I zawsze jest powód, dla którego dają sobie inną nazwę, aby zatuszować, kim naprawdę są. I oczywiście Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych i ich amerykańska branża CFR, Rada Stosunków Zagranicznych, mają branże na całym świecie. Kierują komisją trójstronną, których członkowie są wybierani z ich grupy. I oni panują nad całym światem. Przyrobiłem już ich historię i nie będę się powtarzał, bo mnie nudzi. Ale chodzi o to, że jeżeli tego nie zrozumiecie, to nie będziecie rozumieć tego, co się dzieje dzisiaj. Będziecie żyli w zamieszaniu i złości i będziecie się zastanawiać, dlaczego kraje europejskie są zalewane przez miliony groźnych tak zwanych uchodźców. A jednak, jeżeli oglądniecie te krótkie klipy na YouTube i tak dalej, Zobaczycie masę hordów młodych mężczyzn rozniewanych na całego i dosłownie grożących, że was zburzą i wytępią, a wy będziecie się zastanawiać, dlaczego Wasz rząd z tym nic nie robi, bo to wielki plan widzicie, to wielki plan. Cała historia świata przez ostatnie setki lat obraca się dookoła poszczególnej grupy na samej górze, która manipulowała innymi krajami i ludźmi dla własnego dobra. Nie dla dobra ludzi z krajów zamieszanych, ale dla własnego dobra. I aktualnie przez długi czas było to polisą Wielkiej Brytanii, Nazywało się balansem mocy, ale nawet już wtedy Wielka Brytania była pokonana przez system finansowy i tym podobne. Także nic naprawdę się nie zmienia oprócz wiarygodności tych zmian w poszczególnych okresach czasu. Wiele ludzi z całej Europy dołączyło się do organizacji socjalistycznych po pierwszej wojnie światowej bo straty były tak duże, że prawie nie było człowieka z krajów zamieszanych, który nie stracił przynajmniej jednej osoby z rodziny. Bardzo często stracili wszystkich mężczyzn z tej samej rodziny w Anglii i Niemczech i innych. Było to tak straszne i po raz pierwszy widzieliśmy niesamowity horror masowej mechanizacji. Nauka połączona z mechanizacją i produkcją. Naprawdę stworzyli horror, gdzie czasami granaty wielkości, wielkości Volkswagenów były rzucane nad głowami i spadały rozrywając ludzi na kawałeczki. Na polach bify, przez które kazali im biec żeby być zastrzeleni przez naboje z karabinów maszynowych. Było ich więcej niż kropi deszczu podczas burzy. Nie mieli żadnej szansy. Było to tak niesamowite. Ale znowu, grupa, która planowała wprowadzić rząd światowy, pisała o tym o wiele wcześniej. I ten rząd światowy powiedział, lub organizacja powiedziała, że będą musieli sprowadzić narody na kolana. A jaki jest lepszy sposób niż stworzenie wojny światowej? Także stworzyli wielką wojnę, którą później nazwali pierwszą wojną światową, a następnie wprowadzili drugą, bo pierwsza nie wystarczyła, żeby sprowadzić ludzi na kolana. Z pierwszej wojny światowej dostali Ligię Narodów, rzekomy stół okrągły lub jądro rządu światowego, aby powstrzymać narody suwerenne od robienia czego chcą i ewentualnie, żeby je połączyć w bloki handlowe i później pod jeden światowy suprarząd. Także doznali ogromny sukces, a my przez to żyjemy, tak samo zresztą jak żyli wasi rodzice i dziadkowie. Także wprowadzili ligę Narodów po I wojnie światowej, następnie obdarzyli ją mocą interwenacji przez traktaty i całą resztę z ONZ, w które się zamienili. To nie przypadek, że ONZ jest instytucją autorytatywną. Nie ma nic wspólnego z demokracją. Często używają tą nazwę, kiedy chcą wysłać swoje siły zbrojne z NATO do innych krajów, ale sami w sobie nie są demok demokratyczni. Nie głosujesz na ONZ lub na to, co robią. I wasi politycy, kiedy kandydatują w wyborach, nigdy nie wspominają ONZ również. Także naprawdę nie macie mocy suwerennej, którą kiedyś myśleliście, że macie. Teraz znowu, ja wcześniej przerabiałem historię narodów i czym naprawdę są, w jaki sposób rozwinęły się i jak stały się narodami. I musicie zrozumieć, że grupy etniczne istnieją na świecie. Każdy należy do jakiejś grupy etnicznej. Dzisiaj nie chcę o tym mówić, wszyscy mamy być tacy sami i oczywiście istnieją ogromne, niesamowite różnice między grupami etnicznymi, które wchodzą na jaw i pokazują się w paskudne sposoby czasami. Także żyjemy w społeczeństwie, gdzie istnieje kontrola umysłu, gdzie ludzie dostali, szczególnie od lat 60., niesamowitą indoktrynację psychologiczną, aby wyprać im mózgi i pozbyć się fundamentalnie pierwotnego instynktu dumy z własnych ludzi. I mieliście także ataki na kulturę, aby zniszczyć dokładnie te rzeczy, które dawały wam jednorodność. Do stopnia, że zastanawiacie się, jaki jest sens czegokolwiek, a kiedy to robicie, stajecie się bezbronni przeciwko ludziom, którzy oczywiście, że mogą być wprowadzeni i którzy mają bardzo podłe zamiary i są radykalni i którzy wiedzą dokładnie, kim są i którzy nie mieli takiej samej indoktrynacji psychologicznej, którą wy mieliście, aby osłabić wasze procesy na przeżycie. Także tym zarządzają w ten sposób. I oczywiście wy nie macie prawa, aby o tym mówić, bo znowu, dali wam naprawdę bezsensowną orłowską indoktrynację. Teraz, fundamentalnie, ta organizacja, która zadecydowała, żeby spowodować wojny światowe, znowu, było to opisane przez ich osobistych historyków archiwalnych. Popisali cały proces zarządzania światem przez ponad 100 lat, zanim to wszystko się stało i jak tego dokonają. I oczywiście wiemy, że to jest wszystko przez ich sztaby ekspertów, które do nich należą, przez systemy szkolnictwa, które kompletnie kontrolują i co będzie nauczone i indoktrynacja i inżynieria społeczna, aż do tego, co będziecie oglądać dla rozrywki, która sama w sobie jest indoktrynacją. Chodzi o to, aby ciągle skubać i skubać i skubać, aby pozbyć się jakiejkolwiek tożsamości w krajach zamieszanych w pierwszą i drugą i wojnę światową. Na tym polega ich główny cel. I znowu, wiele z ich organizacji podrzędnych, które przemieniły się na przykład w Partię Pracy w Anglii i tak dalej, fundamentalnie filozofia komunistyczna, która zarządza ich systemem dzisiaj, jest internacjonalizmem. Naprawdę mieli taki horror pierwszej i drugiej wojny światowej, że pomyśleli, że coś musi być zrobione, bo inaczej ci biali ludzie się wyrżną. To zniszczyło finanse krajów również i wzbogaciło bankierów, którzy pożyczyli im pieniądze, nie wspominając nawet ogromnego przemysłu, który produkował wszystko, co żo żołnierze, armie i siły powietrzne potrzebowały. Także stali się pomocnikami, bardzo chętnymi pomocnikami, którzy naprawdę nie wiedzieli, że za tym stoi inna grupa, która dosłownie spowodowała dwie wojny światowe. H.G. Wells o tym pisał z radością faktycznie o nadchodzącej wielkiej wojnie, pierwszej wojnie światowej. I pod koniec powiedział, więc kraje nadal nie oddały swojej, swojej suwerenności, jeszcze nie klęczą, potrzebujemy następną wojnę. On napisał dużo niefabularnej propagandy dla organizacji, która kierowała nim również. I ta organizacja też kierowała prawym skrzydłem i lewym skrzydłem. I lewica wierzy w globalizację oczywiście i udaje, że jest po stronie przeciętnego człowieka. Towarzystwo Fabiańskie. Ale ci na górze tak naprawdę wierzą w eugenikę i w ułożone, kontrolowane i zarządzane społeczeństwo kierowane przez profesjonalistów i ekspertów nie bawią się w demokrację. I wszystkie strony tego planu nie wierzą w demokrację. Jeden z ich największych sztabów ekspertów faktycznie. Klub Rzymski napisał tak z jednej ze swoich książek, że demokracja by nigdy nie działała. Jest po prostu za dużo współzawodniczących odłamów, które domagają się poszczególnych rzeczy i specjalnych przywilei i praw itd. I oni powinni wiedzieć, bo ich organizacja pomogła w stworzeniu tych różnych podziałów i organizacji pozarządowych, aby stworzyć te wszystkie odłamy. Pamiętajcie, że aby wszystkich podzielić trzeba stworzyć między nimi kłótnie ideologiczne. Także doznali wielki sukces i ja o tym widziałem bardzo dawno temu. Wiele lat temu, zanim się jeszcze wyprowadziłem do tego kraju tutaj i tak dalej. Przeczytałem książki. Inny pajac mówi, że on też to zrobił i ściągnął moją pracę, ale faktem jest, że to byłem ja. I przeczytałem je, jak byłem małym chłopcem. Ale byli bardzo otwarci, opisując, co zrobią i jak to zrobią. I behawiorystów, których wprowadzili, żeby zażądać indoktrynacją szkolną. I zatrudnili tych samych behawiorystów do pracy z producentami i pisarzami filmów fabularnych, aby propagandę rozprowadzić po ludziach. Także każda część tego wszystkiego jest kontrolowana, widzicie. I dzisiaj nie dostaniecie żadnej prawdy w rzeczywistości. Dostaniecie trochę prawdy na temat zdarzeń, które mają miejsce zmieszonej z propagandą, bo musi współżyć z planem i rozwijać plan dalej i dalej. I wiemy, że przez te tak zwane ataki terrorystyczne, które miały miejsce przez długi czas, co się stało, to to, że wy i wszyscy dookoła was są pod stanem wojennym umysłu i głosu i ręki, która pisze lub drukuje. Oni muszą wiedzieć o wszystkim, co robicie przez 24 godziny na dobę. Fundamentalnie to system totalitarny. I jeżeli się z tym nie zgodzicie, to jesteście karani, widzicie. Zabiorą wam prawa, które oczywiście nazywają przywilejami, także nie macie prawa głosu w ogóle, jest to zabronione w poszczególnych krajach i faktycznie ci, którzy narzekają na dzień dzisiejszy we Francji lub w innych krajach w Europie idą do więzienia za podniesienie głosu przeciwko temu wielkiemu planowi. Teraźniejsze zamieszanie, które ma miejsce i które na pewno pogorszy się szybko z tym wielkim napływem młodych mężczyzn do Europy i znowu, wejdźcie na YouTube, to nie jest myślone i to nie są aktorzy. Zobaczcie, jak chodzą po ulicach europejskich, jak armie fundamentalnie, krzyczą i wrzeszczą i cała reszta, mówią wam, jak bardzo was nienawidzą. I aktualnie zostali nauczeni przez tych, którzy pomogli im wejść, że ci ludzie dookoła nich, w swoich ojczystych krajach europejskich, są teraz bezbronni, psychologicznie i w każdy inny sposób. I widać to w ich nastawieniu i w sposób, w jaki gadają i chwalą się, co zrobią. Także wykonali niesamowitą pracę a i dzieje się to teraz, bo teraz jest odpowiedni czas na to wszystko, widzicie. To absolutnie nie jest spontaniczne. Było zaplanowane przez wiele lat, przedstawione na mniejszej skali przez wiele lat i teraz przyszedł na to czas. Teraz, kiedy wszyscy są kalekami psychologicznymi i wszyscy czują się bezbronni, czują się winni, kiedy mówią, że to jest złe, bo dostali tyle propagandy i tyle pawowskiego kondycjonowania przez całe swoje życie aktualnie. Także to na pewno strategia. Także... Nikt, nikt nie myśli, że rzeczy się tak dzieją spontanicznie. Znowu, media przedstawiają wam zdarzenia, jakby były niespodziewane. Nic nie jest niespodziewane. Jest dużo przygotowań, które zajmują pokolenia, zanim ludzie znajdują się w sytuacji, w której czują się kompletnie bezbronni. I nawet słuchanie się własnego rządu. Ludzie myślą, że to jest ich rząd. Żeby się zamknęli, jeżeli wasz rząd na przykład zostałby najechany w sposób, w który byście myśleli, że jest prawdziwą wojną i kazałby wam się, żebyście się poddali, to coś innego. Ale wam każą się poddać w tysiące różnych sposobów, bez używania tych właśnie słów. Bycie tego świadkiem jest dla mnie bardzo interesujące, ale mnie nie dziwi wcale. I wrócę do tego tematu później, ale aby kontynuować z poprzedniego tygodnia, o wspólnej polityce handlowej, i tak dalej, która do tego prowadzi oczywiście, bo ja już przerobiłem ten, te, przy, przerobiłem ten kawał o wspólnym handlu i całej reszcie. Za tym stoi ta sama grupa. Jest to niesamowite. I ten tu artykuł jest z lutego i pisze: Statystyki, które Kanada opublikowała, końcowo roczne z 2015, numery handlowe w tamtym tygodniu potwierdzają następny nędzny rok dla kanadyjskiego zaangażowania z ekonomią globalną. Całkowita ilość eksportów towaru upadła 0,6%, eksporty nie energii pokazują obiecujący wzrost, ale jeszcze niewystarczająco, aby wyrównać straty z eksportów zmniejszonej energii. W międzyczasie importy naprśniały 4,5%, stwarzając największy deficyt w historii kanadyjskiej. Więc ja pamiętam układy nafta i kiedy mówili o ewentualnym wolnym handlu dla całego świata, powiedzieli, że głównym eksportem kanadyjskim będą zasoby surowe. Z kopalni, surowce i oczywiście a, drzewo i budulce itd. Taki był tego zamiar. I pisze, jeden z poszczególnie gorzkich wyników dotyczył Korei Południowej, z którą podpisaliśmy układ wolnego handlu ostatniego stycznia pierwszego. Daleko od pomocy kanadyjskim eksportom, wolny handel z Koreą Południową wygląda jakby na ranił. Więc wolny handel, pamiętajcie, miał być dwukierunkową ulicą. W ten sposób wszystkie utopie są wam sprzedawane. Nie mieli zamiaru, żeby tak było. I wy także płacicie tym krajom, które są klasyfikowane jako trzeci świat. I nawet Chiny są tak klasyfikowane i płacą im pieniądze, żeby podnieśli stan szpitali i systemu szkolennictwa i budują dla nich tamy i rzeczy tym podobne. Wasze podatki za to płacą. Także to następny kant oczywiście, ale jest częścią tego globalnego planu. I teraz wchodzimy tu w ten, w ten tu ma do czynienia z Donaldem Trumpem. Jest dosyć interesujący, bo jak wiecie, Stany Zjednoczone zostały masywnie indoktrynowane. Ale każdego roku lub za każdym razem w czasie wyborów najwyżsi politycy muszą uczestniczyć na zebraniu AIPAC, aby obiecać i Izraelowi, że będą go popierać i tak dalej. Co wam mówi, że nie możecie być narodem, jeżeli musicie gdzieś obiecywać i obiecywać, żeby wasz system polityczny się ruszał? Ale piszą tu o Donaldzie Trumpie i o tym, co im obiecywał w przeszłości i co im obiecuje dzisiaj. Oczywiście ja tylko lekko dotnę te tematy, ale wywieszę artykuły na swojej stronie, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie je przeczytać. I macie tutaj. Oczywiście spotkanie AIPAC miało miejsce w ostatnim weekendzie i pisze, redaktor naczelny głównej żydowsko-amerykańskiej gazety, dobiega się bojkotu Donalda Trumpa. Ma spotkać się z głównymi republikanami przed przemówieniem AIPAC i to oczywiście zrobił. Jane Eisner's Forward, to jest żydowska gazeta, opublikowała listę propozycji dla uczestników konferencji amerykańsko-izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych. A na samej górze listy pisze, aby wyprosić prezydenckiego lidera GOP, który powiedział, że da przemówienie w poniedziałek, albo dać mu przedział czasu o 3.45 nad ranem lub zaraz przed demokratycznym rywalem Hillary Clinton. I pozwólcie, aby go wypatroszyła, to da mu smaka, co nadchodzi, Eisner napisała. Także to był jeden z artykułów, a następnie mamy Żydowcy liderzy protestują Trumpa na konferencji proizraelskiej. Byłem zdumiony po przeczytaniu tych artykułów z prasy żydowskiej, bo znowu następny kraj, który musi być popierany razem z panami politycznymi tego kraju. I znowu, to niekończące się obiecywanie przez wszystkich prezydentów lub potencjalnych prezydentów Stanów, aby popierać i finansowo popierać i militarnie popierać Izrael, muszą obiecywać i obiecywać i więcej niż obiecywać. Ale w jednym z artykułów pisało, jak pod Obamy administracją Izrael dostał trzy razy więcej pomocy finansowej niż pod George Bushem Juniorem, Także niesamowite, jak pieniądze wszystkim rządzą znowu, co? Ja wywieszę linki na te wszystkie tematy, jeżeli jesteście zainteresowani. A teraz mamy ten tu artykuł o bankowych bail in Niesamowicie, bo wszystkie kraje europejskie, wszystkie kraje są teraz pod bankiem rozruchów międzynarodowych który został założony przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych dawno temu, aby poradzić sobie z wszystkimi problemami, jakie gwarantowali, że stworzą. Aby wprowadzić swój system globalny oczywiście i gruntowo bezbarwne społeczeństwo, gdzie większość ludzi będzie biedna, z małą zarządzającą elitą na samej górze. I wprowadzą ekspertów, aby radzili z wszystkimi kryzysami i dadzą wam y, przydziały na jedzenie, przydziały na energię, wszystkie te rzeczy, które podlegają pod surowość, pamiętajcie. Ale w międzyczasie nadal no, jesteście kantowani, kiedy przygotowują się do kradzieży waszych wszystkich pieniędzy. Pisze, zabezpieczenie bankowe bail-in, pozycja finansowa CDIC, co każdy mieszkańc Kanady musi wiedzieć o budżecie 2016. Federalny rząd kanadyjski ujawni swój budżet stymulujący 2016, 22 marca, który zawierał informacje o zamiarach partii liberalnej, aby wprowadzić bankowy belen reżim. Teraz to i tak to już było podpisane. Omawiałem tego historię w przeszłości, aby ochronić kanadyjskich podatników w nieprawdopodobnej sytuacji upadłości banków. To dobrze widzicie. Ochronią Was podatników jeżeli bank upadnie. Rząd proponuje, aby wprowadzić reżim bail in który wzmocni odpowiedzialność aukcjonariuszy i wierzycieli w ponoszeniu ryzyka, a nie podatników. To pozwoli władzom przekształcić nadające się długoterminowe długi ważnego banku, który systematycznie słabnie, wspólne akcje, aby dokapitalizować bank i pozwolić, aby został otwarty i operacyjny. Takie miary są w linii z międzynarodowymi wysiłkami, aby adresować potencjalne ryzyko systemu finansowego i szerszej ekonomii instytucji, uważane jako za duże, żeby zbankrutować. Teraz e, pisze tu, że rząd kanadyjski proponuje mechanizm dla banku bardzo podobny do zabezpieczeń w tej chwili popieranych w Europie dla warunkowego, przemiennego tzw. koko długu, go nazywają, jak poprzednio był opisany w gazecie Inquisitor. Kanadyjskie konta bankowe są rejestrowane jako, i tu jest prawda, co się dzieje z tym, kiedy wkładacie pieniądze do banku. Wasze pieniądze, oszczędności lub cokolwiek są rejestrowane jako odpowiedzialności na bilansach bankowych, jako rodzaj długu. Interesujące, czy wiedzieliście o tym? Ja oczywiście wiedziałem. Kanciarze. Rząd proponuje, że w razie następnego kryzysu finansowego, podobnie do tego doświadczonego w 2008 roku, banki mogłyby przemienić konta w akcje. W podobny sposób, w jaki emisji obligacji Koko mają zabezpieczenia na to, co się stało na Cyprze w 2012-2013 roku, kiedy rząd pozwolił bankom, aby przemienili ponad 40% kont ponad 100 tysięcy dolarów, Podobnie do tego, co jest zabezpieczone w Kanadzie przez CDIC w akcje. Spowodowało to, że część oszczędności ludzi trzymana na kontach bankowych, gdzie myśleli, że są bezpieczne, przepadło, jak było doniesione przez gazety Press for Truth i Telegraph. Nie wierzcie, że jeżeli macie mniej niż 100 tysięcy dolarów, że zostawią je bezpieczne, bo jeżeli ogromny bank zbankrutuje o wielkości Kanady lub Stanów, e, Zaczną grzebać wiele głębiej do waszego tak zwanego długu, do pieniędzy, które trzymacie w banku, do długu, widzicie. Także premier Kanady Justin Trudeau i liberalny rząd kanadyjski przedstawili nowy projekt ustawy i zabezpieczenia podobne do kontyngentów europejskich. Zmiany w kanadyjskim ustawodawstwie bankowym podobne do tego, co było założone na Cyprze. Celem rządów światowych jest zapobiegnięcie, aby podatnicy funduszowali bailouts instytucji finansowych zbyt wielkich, aby upaść. Chodzi o to, że wiele podatników także ma konta bankowe. Dlaczego musi tak być? Dlaczego konta bankowe nie mogą być zabezpieczone i w tym samym czasie pozwolić bankom, aby operowały korzystnie, bez potrzeby cyklicznych wstrzyków gotówki i płynności od podatników, którzy są właścicielami tych kont? Trzecim czynnikiem w równaniu bezpieczeństwa banku jest rząd kanadyjski, ich waluta i miejsce kraju w ekonomii światowej. Liberalny rząd Justina Trudeau planuje obracać deficyty funduszowane przez sprzedaż długu w przewidywalnej przyszłości. Także zdaje mi się, że będziemy wszystko wysprzedawać. Jak zgłoszony przez Zero Hedge, który podobnie do długu Coco jest zmieszany i ma implikacje marketingowe dla długu sprzedawanego przez banki kanadyjskie, które rząd liberalny proponuje teraz, aby miały z góry ustalone zabezpieczenia bail-in, gdzie, jeżeli przyjdą trudne czasy, nie będzie musiał być całkiem spłacony. Także jest niebezpiecznie trzymać pieniądze w banku, ale znowu cały system pieniężny jest częścią tego samego systemu, który wprowadza globalizm. Bo to ta sama grupa, która stworzyła wojny i ten cały plan na nowy porządek światowy zarządzany przez system rządu światowego i ekspertami i Ta sama grupa stworzyła bank międzynarodowych rozliczeń, stworzyli międzynarodowy fundusz walutowy i te wszystkie inne organizacje, o których teraz słyszymy na porządku dziennym. I oczywiście też wpadli na pomysł, żeby wprowadzić was wszystkich w biedę i w nowy system. Widzicie? I tu piszę, wkrótce, aby operować deficytem tak, jak liberalny rząd chce, aby dostarczyć wszystkie wspaniałe usługi wymienione w budżecie 2016, które Kanadyjczycy bardzo chcą i potrzebują, które pod koniec mogą wyniknąć w mniejszej produkcji kanadyjskiego PKB. Kanadyjczykom mówią: Jeżeli damy wam te wszystkie rzeczy, musicie obrócić to wyższe kanadyjskie PKB, tworząc większą podstawę do opodatkowania i bardziej wykonalny dolar kanadyjski, albo będziemy zmuszeni zabrać 20% waszych oszczędności powyżej jakiejś ilości, tak jak na Cyprze uwierzcie mi, kiedy zbankrutujemy, zabiorą wam wszystkie oszczędności i uwierzcie mi, kiedy e, przeczytacie te wszystkie zabezpieczenia bail-in, są one tak legalistycznie, legalistyczne, że mogą posunąć to o wiele dalej. Uwierzcie mi. I to specjalnie oczywiście. Teraz przechodzimy do tematu terroryzmu. I znowu, pamiętajcie, co mówiłem na początku rozmowy. O tym, jak to wszystko jest zaplanowane i jak przyszedł na to czas teraz, bo mamy pokolenia kompletnie indoktrynowane, żeby nienawidzieć swoich krajów, swoich narodów i swoich ludzi. I nawet nienawidzieć siebie osobiście, dysfunkcjonalni. Teraz przyszedł czas, żeby to wszystko wprowadzić, oczywiście. I tu pisze, napastnik Brukseli był deportowany z Turcji, Belgia poinformowana o połączeniach z terroryzmem. I pisze dalej. Obywatel Belgii był zatrzymany w Turcji w wschodnio-południowym województwie Gaziantep, który graniczy z Syrią, w lipcu 2015 i został deportowany, Erdogan powiedział. Jeden z napastników Brukseli jest osobnikiem, którego zatrzymaliśmy w czerwcu 2015 i deportowaliśmy. Złożyliśmy raport deportacji z ambasadą belgijską w Ankarze 14 lipca 2015, ale on później został wypuszczony. I ten artykuł się ciągnie dalej i dalej i dalej. Um, i nic z tego nie jest przypadkiem, jak zresztą wiecie. Jeżeli chcecie iść przy życie, wierząc, że wszystko jest tylko zwariowane i ludzie są głupi, bo wypuszczają ludzi takich jakiego jego y, powyżej, to dobrze, to dobrze dla was. Macie prawo tak myśleć. Ale wam władze skaczą do gadu, a kiedy powiecie coś niepo niepoprawnego, um, uwierzcie mi. I to bardzo szybko faktycznie. Także... Jeżeli wierzycie, że ludzie zamieszani w terroryzm są łapani i łapani i łapani, a później wypuszczani, wypuszczani, wypuszczani, wypuszczani, dobrze, wracajcie sobie do swojego świata marzeń, do swojego sztucznego świata, albo myślcie tylko o przyjemnych rzeczach, pozytywnych rzeczach, jak was nauczyli. Nie patrzcie na rzeczy negatywne, te, które mogą was uratować, tylko myślcie o rzeczach pozytywnych, widzicie. Wiecie, że oni teraz sprzedają pudełka na marzenia? radiochroniczne, O, bardzo naukowe. Pudełka na marzenia dla New Agers. I myślicie, że nas wszystkich nie oszukali? Tak czy inaczej. Oni twierdzą, że jeden z tych facetów był bombowym samobójcą. W tym pisze, w Brukseli dżihadiści próbowali złożyć bombę radioaktywną. To jest chyba z poprzedniego, z poprzedniego roku, a nie z tego aktualnie, ale pisze. I znowu też, co jest prawdą? Ekspert mówi, że ISIS mogła planować kradzież materiałów nuklearnych w czasie, kiedy 11 pracowników elektrowni miało wejście do budynku wycofane, wśród obaw pomocy od środka. Bracia Hadi Khalid i Ibrahim el-Bakui potajemnie nagrali codzienną rutynę belgijskiego dyrektora programu nuklearnego, zanim wysadzili się na lotnisku w Brukseli w pociągu metro. Także tak wam opowiadają, gdzie niby założyli kamerę pod faceta domem i fundamentalnie nagrywali jego ruchy, kiedy wychodził z domu, kiedy wracał i tak dalej, aby go porwać. Myślę, że mieli taki plan. Piszą, Terroryści odpowiedzialni za ataki w Brukseli i Paryżu także planowali zaatakować niezidentyfikowaną elektrownię jądr jądrową albo postarać się ukraść z niej na brudną bombę. Znowu, bardzo bójcie się, bardzo, bardzo mocno, bądźcie przerażeni, kiedy w tym samym czasie ich wszystkich wpuszczają. Czy ma to dla Was sens? Co? Oczywiście, że nie ma. Dwójmyślenie, dwójmyślenie. Orwell wiedział, że to wszystko wprowadzą. Armia naukowców ISIS ustawiona do wprowadzenia chemikalną i biologiczną wojnę na Zachodzie. I tu macie te same słowo nowe kapłaństwo. Eksperci ostrzegają, że broń masowego rażenia została wprowadzona do Unii Europejskiej i to było zbrodnia. A IC zrekrutowała ekspertów z chemii, fizyki i nauki komputerowej, aby zacząć wojnę z bronią masowego rażenia przeciwko Zachodzie. Teraz, kiedy widzicie tych wszystkich młodych facetów wpływających jak armie i nie oszukujcie się, to są armie i są raczej nieprzyjaźni. Mówią, że pozbędą się was. Organizacja, która ich wprowadza, która nie jest muzułmańska wyszkoliła ich, że ludzie w Europie są teraz bezbronni i tak dalej. I się nie rozmnażają, co jest kłamstwem oczywiście. Ale to nie jest ważne. Prawda się nie liczy. Fakty nie liczą się w tym systemie. Ale oni w to wierzą oczywiście. Jeżeli oni chcą się rozmnażać i chcą się was pozbyć, dlaczego by w tym samym czasie chcieli detonować broń masowego rażenia? Co? Także tu zaczynają. Zaczną wojnę z bronią masową. Kto przestraszy się tego, widzicie? Więc to znaczy, że więcej i więcej waszych praw będzie odebranych. I następnie macie tu ten nonsens. I bądźcie bardzo ostrożni, kim ci ludzie naprawdę są, lub kim udają, że są, bo generalnie jesteście zmyleni. Ale my znamy pana Sutherland i pisze tu Irlandczyk, pan Sutherland. Były prokurator generalny, teraz służy dla ONZ jako specjalny przedstawiciel migracji, powiedział, że byłoby nadmierne, aby twierdzić, że byłoby niemożliwe dla Europy, z 540 milionami ludzi, które jest najbogatszą strefą na świecie, może tam gdzie on mieszka, aby poradzić sobie z, z przyjęciem miliona migrantów, nawet jeżeli wszyscy z nich byliby uchodźcami i przez to upoważnieni do azylu, powiedział. Mówiąc na tle umowy między Unią Europejską i Turcją, aby uchodźcy byli wysyłani z powrotem do Turcji z wysp Greckich, pogardził jako niesamowite, że plany są robione, żeby wysłać statki NATO na Morze Śródziemne, aby powstrzymać niefortunnych ludzi, którzy podróżują na byle jakich łódkach od ucieczki i prześladowania. Ci, którzy maszerują przez Europę i wrzeszczą na ludzi, którzy tam mieszkają na drodze, z tymi rękoma do góry i te typowe pozy agresywne z pięściami nad głową i całą resztę, to nie są uchodźcy ludzie, uchodźcy się nie zachowują, ci, którzy są szczęśliwi, że uciekli od prześladowania. Pan Sutherland oczywiście o tym wie. Ten facet e, niesamowicie się wypowiedział w przeszłości i jest więcej do niego niż to, co widzicie i trzeba dużo grzebać, żeby to znaleźć. E, tak czy inaczej to jeden z artykułów, a następnie Unia Europejska ujawnia plan, aby odnowić otwarte granice. Europa ponoć dała Grecji do 12 maja, aby zarejestrować uchodźców na ich ziemi, lub w zamian przedłożyć kontrolę nad granicami wewnętrznymi. Tymczasowo prezydent Unii Europejskiej, Donald Tusk, nalega, aby Turcja zmniejszyła wypływ migrantów, także ujawni ich tzw. mapę drogową. Ja uwielbiam ich mapy drogowe. Do odnowienia bezpaszportowej podróży w krajach Schengen, ale potrzebuje większą kooperacji od Grecji. Grecja jest głównym przejściem dla prawie miliona uchodźców uciekających przed wojną, biedą i walką, ale przybytek setki tysięcy migrantów spowodowało, że kraje jak Austria i Niemcy i Szwecja przywrócili kontrolę paszportową na granicach. Szwecja i Dania w czwartek przedłużyła swoje kontrole przez następny miesiąc i Niemcy chciałyby zatrzymać kontrolę na granicy, ale nie mogą dłużej niż do maja 13. bez pozwolenia od partnerów Unii. Także nie możecie już bronić swojego kraju i ludzi i tej strasznej rzeczy jak na przykład domowej rasy. Nie możecie. Jest zabronione. Pisze, że zaostrzenie kontroli na granicy zostawiło setki tysięcy uchodźców, którzy uciekają przed konfliktem i biedą utkniętych w Grecji, w czasie kiedy plany przesiedlenia w Unii w większości ugrzęzły. I główny urzędnik migracji z ONZ, znowu Peter Sutherland, powiedział agencji wiadomości Associated Press, że 70 tysięcy ludzi może być uwięzionych w Grecji. I pamiętajcie, że Grecja jest bankrutem, ludzie. Czy zapomnieliście o tym również? Ludzie w Grecji godują, głodują. Nieuniknioną konsekwencją zamkniętych granic na Bałkanach jest to, że Grecja coraz bardziej staje się obozem dla uchodźców. Kwestia dla wspólnoty globalnej jest, widzicie znowu, wspólnota globalna, to jest rząd światowy, jeżeli nie wiecie, czy jesteśmy przygotowani dzielić się odpowiedzialnością, czy nie. Więc ty masz duże domy, panie Sutherland, dlaczego ty nie przyjmiesz ich do siebie? Ale nie przyjmie, widzicie. To tylko jeden artykuł, a następnie z Wiki, ja go wywieszę, ale możecie go sami znaleźć, tu przeczytacie trochę jego historii, możecie zobaczyć, że był pro prokuratorem generalnym w Irlandii, jest prawnikiem naturalnie i starszą radą irlandzkiej adwokatury, służył w rozmaitych organizacjach międzynarodowych, w rolach politycznych i biznesowych. Jest specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ dla migracji międzynarodowej, wyznaczony w 2006 roku. Jest na czele Forum Globalnego Migracji i Rozwoju. Jest prezydentem Międzynarodowej Katolickiej Komisji o Migracji. Jest również członkiem Rady Doradczej o Migracji. Międzynarodowej Organizacji Migracji, służył jako sekretarz generalny w Irlandii, jak już mówiłem, europejskim komisarzem odpowiedzialnym za polisy współzawodnictwa, jak i dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Handlu. E, tak, tak, tak, ten facet się obraca. I nie dajcie się szukać kim on naprawdę jest przez to, co tu pisze. I jest byłem przewodniczącym Goldman Sachs International, to tylko przypadek, widzicie. Od 1995 do 2015 roku i dostał wiele nagród Europejski Człowiek Roku za globalne postrzeżenie i tak dalej. Także możecie sami sobie o tym przeczytać, tylko uwierzcie mi, na wiki fakty są bardzo cenzurowane. Ale co nowego, co? Ja też wywieszę link do dobrego wideo pod tytułem... Zatłoczona Brytania o niezrównoważonej imigracji jest bardzo interesujące i naprawdę demuluje kłamstwa, że Wielka Brytania jest pusta. Wielka Brytania naprawdę lata temu miała nośność według nich maksimum 45 milionów ludzi. A teraz, według oficjalnego cenzusza, mieszka tam ponad 60 milionów, możliwe, że ponad 70 milionów. Um, to jest wszystko przez masową i przymusową migrację ludzi. Także Anglii już prawie nie ma i jest krajem opartym na opiece społecznej. Jest w takim samym stanie, co inne kraje, które podpisywały układy wolnego handlu. Oni wszystko importują i prawie nic nie eksportują. Teraz macie oczywiście Nigella Farage z Partii Niezależności Wielkiej Brytanii i on twierdzi, że ilość rejestracji po numer ubezpieczenia wskazuje, że ONS ukrywa ilość imigrantów, więc wszystko jest najwidoczniej ukrywane. Oskarżył Gabinet Statystyk Narodowych o ukrywanie poziomu imigracji pośród hałasu o ilości numerów ubezpieczeniowych wydanych. Liczby wypuszczone w czwartek umieszczają roczne zwiększenie długoterminowej migracji do Brytanii jako niestatystycznie znaczące 31 tysięcy, ale zarejestrowali 828 tysięcy numerów ubezpieczeniowych przez cudzoziemców w 2015, 8% wyżej niż w poprzednim roku. Trzy czwarte tego było z Unii Europejskiej, włącznie 170 osób z Bułgarii, 39 tysięcy z Rumunii po podniesieniu ograniczeń narodów EU2. Pan Farancz powiedział, że dotacje pokazały, że rząd nas okłamuje o poziomach migracji. Dlaczego macie głosować na rządy, które dosłownie nie są wasze? Znowu pamiętajcie, jesteście dziećmi w taki sposób musicie być widziani przez rząd i wszyscy biurokraci o tym wiedzą również. Nie jesteście w stanie poradzić sobie z wielkim planem i ze złymi wiadomościami dla, dla was osobiście, także po prostu wam nie mówią prawdy. Jest to tak proste. I tu macie. Bruksela atakuje. Partie populistyczne i politycy, włącznie z UKIP, Nigel Farage, Marine Le Pen i Donaldem Trumpem, rzucili się na atak, aby otworzyć sprawę przeciwko imigracji. Politycy populistyczni i partie ochwyciły atak w Brukseli. W Wielkiej Brytanii niezależna partia UK skoczyła na ataki, aby podkreślić, co widzi jako słabości Unii Europejskiej. Mike Hockham, rzecznik obrony partii, wydał oświadczenie w przeciągu dwóch godzin po atakach, mówiąc, ten straszny akt terroryzmu przedstawia, że wolny ruch Schengen i swobodny kontrol na granicy są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. W międzyczasie lider UKIP, Nigel Farage, powiedział, jestem bardzo zdenerwowany przez to, co się stało w Brukseli i jeszcze bardziej przygniemiony przyszłością. W czasie, kiedy tweetował artykuł z gazety Telegraph, podkreślił następnym razem, jak usłyszycie, że premier mówi, że Wielka Brytania musi zostać w Unii dla naszego bezpieczeństwa, proszę pomyślcie o Brukseli. Teraz ja również wywieszę PDF, aby pokazać wam indoktrynację podwójnego myślenia, jaką dostajecie. O tym wszystkim, o czym mówię dziś wieczorem. Ta PDF jest z Parlamentu Europejskiego na temat niekonwencjonalnej broni, łącznie z brudnymi, bo brudnymi bombami i podobnie. Także bójcie się bardzo, chociaż musicie tych ludzi wpuścić. Tych, którzy niby to wszystko spowodują, co? I teraz wracam do pana Farage i do artykułu. Daję wam tu strony po i przeciw te typowe rzeczy, które dostajecie w artykułach. Jak premier mówi, że Wszyscy jesteśmy w tym razem i bla bla bla. To jest ta cała sprawa, widzicie, ze światowym systemem totalitarnym. Wszyscy jesteśmy w tym razem. To jest fundamentalny slogan. Nie tylko Bruksela. Nie, nie, nie. To my wszyscy. Ale znowu, to wszystko po to, aby zniszczyć jakąkolwiek logikę, która wam została. I dają wam te różne wypowiedzenia przez różnych ludzi, którzy starały się zatrzymać kontrolę na granicy i oni wszyscy są teraz nazywani prawicą. Jeżeli chcą, za, aby własni ludzie byli bezpieczni, to są prawicą. Są faszystami, prawicą i tymi innymi typowymi nazwami używanymi przez globalistów. I następnie macie ten. Prezydent Komisji Jean-Claude Juncker powiedział dziś, znowu to Parlament Europejskiej Komisji powiedział, Lepsza współpraca między tajnymi służbami członków Unii jest potrzebna, aby odpowiedzieć na wyzwanie terroryzmu. Także niepotrzebna jest kontrola na granicach, potrzebne są służby tajne wszędzie, dookoła nas, obserwując nas wszystkich i wszystko co robimy, aby pozbyć się terroryzmu. To jest problemem, widzicie. Także on rozmawiał obok francuskiego premiera Manuela Valsa, który odwiedził Brukselę po wczorajszych atakach terrorystycznych w stolicy EU. Staje się bardziej i bardziej widoczne, że musimy pomyśleć nad lepszą współpracą między naszymi poszczególnymi służbami tajnymi, powiedział. Juncker powiedział, że pamięta europejski konsul w Tamperii w Finlandii w 1999 roku. Tam została ułożona podstawa na taką współpracę i ten pomysł został potwierdzony po atakach terrorystycznych 9-11 w USA. W tamtym czasie Junker był premierem swojego ojczystego Luksemburgu. Także widzicie, jak to wszystko dla nich działa, aby wprowadzić społeczeństwo globalne, gdzie będą mogli kontrolować wszystkimi umysłami i myślami i będą was szpiegować na całym świecie. I pod koniec nie będziecie mieć żadnej narodowej służby tajnej. Um, a następnie ten artykuł. Konsul europejski miał specjalne spotkanie 15 i 16, i 16 października 1999 roku w Tamperii o stworzeniu stref wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość w Unii Europejskiej Unia Europejska jest niedemokratycznym systemem. Politycy wybierani przez rządy narodowe nie mają prawa niczego zmienić. Komisja tym wszystkim zarządza, a oni na górze wybierają się w tajemnicy przez samych siebie. Początkowe sprawozdanie i wymiana punktów widzenia była przeprowadzona przez prezydenta Parlamentu Europejskiego pani Nicole Fontaine o głównych tematach dyskusji. Zostało zadecydowane, aby rozbudować Unię jako strefę wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przez wykorzystanie wszystkich możliwości oferowanych przez traktat amsterdamski. Konsul Europejski wysyła silne polityczne zlecenie, aby potwierdzić ważność tego celu i zgodził się na ilość orientacji polisowych i priorytetów, które szybko przemienią tę strefę w rzeczywistość. Konsul umieści i utrzyma ten cel na samej górze politycznego planu i będzie prowadził ciągłą recenzję o przebiegu rozwoju, wywiązaniu się z niezbędnych miar i z ostatecznych terminów określonych przez Traktat Amsterdamski. Co za biurokratyczny język, co? I wieński plan działania razem z dzisiejszymi wnioskami. Dalej, ściśle związane ze Strefą Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Koncernu Europejski zgodził się na skład metody pracy i praktyczne uporządkowanie dołączone do załącznika dla grupy powierzonej redagowacją wersji roboczej chartera fundamentalnych praw dla Unii Europejskiej tak itd. itd. I pisze dalej. Wzmocni to wspólną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa włącznie z rozwinięciem europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Konsul europejski oczekuje, że nowy sekretarz generalny konsulu i wysoki przedstawiciel CFSP, pan Xavier Solana, doda kluczowe kontrybucje do tego celu itd. itd. Fundamentalnie, znowu, celem jest złączenie krajów europejskich jeszcze ściślej i przyjęcie ich wszystkich narodowych służb bezpieczeństwa, aż to będzie system tych wszystkich ex-krajów. Ja nazywam ich ex-krajami, bo fundamentalnie tym teraz są, oczywiście. Teraz także wywieszę artykuł o Obamie, dwufrontowy przypływ migrantów i całą resztę. I znowu, opłaca się go przeczytać. Odpowiedzią na wszystko, co się teraz dzieje, naturalnie, nie może być nic praktycznego. Także nauka, znowu nauka nas uratuje i pieniądze też dla chłopców, którzy produkują te wszystkie przyrządy. Pisze, nowa technologia rozpoznawania twarzy mogłaby zapobiec następnemu ataku terrorystycznemu. Co za kawał, co? Departamenty Obrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego zainwestowały w technologię, aby zapobiec atakom takim jak w Brukseli, włącznie z technologią rozpoznawania twarzy, która może dostrzec i oznaczyć podejrzanego terrorystę w samochodzie na drodze do lotniska lub zatłuczonym Subwayu. Co za bzdury. Ale wyniesienie tej technologii z laboratorium i wprowadzenie, wprowadzenie jej na lotniska i ulice jest o wiele trudniejsze niż zrobienie zdjęcia i później podają wam 10 najdroższych broni w arsenale Pentagonu w Stanach. Ale znowu, przestańcie. Kto żartuje z kim, co? To z czego go w samochodzie? A co, jeżeli położy się na podłodze samochodu albo wejdzie do bagażnika? Przestańcie. To jest wszystko do obserwowania i szpiegowania was. A następnie pisze. SITA uruchomiła technologię Smart Path dla skandowania twarzy pasażerów. Globalny dostawca technologii informacyjnej siTA ujawnił swoją nową technologię SmartPath, która pozwala, aby pasażerowie zameldowali się i wsiedli na pokład po kontroli biometrycznej. Po zweryfikowaniu pasażerowie będą mogli podróżować bez pokazywania karty pokładowej, paszportu lub dokumentów podróży na każdym kroku swojej wyprawy. Oni to wprowadzali w późnych latach 90 nawet w Kanadzie. Powiedzieli, że przyjdzie na to czas. Wszystkich krajów fałszywi liderzy, którzy są częścią jednego klubu, byli dobrze świadomi i nadal są świadomi, jaki jest plan. Także wiedzieli, co nadchodzi, zanim 9.11 miało miejsce i co będą chcieli z tego zyskać również. Pisze dalej. Kontrola biometryczna złapie informacje pasażera podczas skanowania twarzy w pierwszym punkcie podróży i następnie będzie połączony z istniejącą infra infrastrukturą i systemami lotniska, jak również i z bazą rządową, aby, aby umożliwić łatwą imigrację i kontrolę na granicy. Co za świadcą, Ale było to zaplanowane dawno temu, bo widzicie, wy wszyscy jesteście nieufni. Oni mają dosyć dobre pojęcie przez wasze codzienne komunikacje na Facebook i innych. Mają dobre pojęcie, jaki jest wasz profil osobowości. Jesteście łatwo przewidywalni, kiedy go mają. I zbariają przez całe wasze życie codzienne aktualizacje, aby upewnić się, że nic nie stanie, co by spowodowało, że się zmienicie. Jeżeli, coś się, zmieni, jeżeli się zmienicie i zacznicie mieć dziwne pytania, które są praktycznymi pytaniami, ale dziś zaliczały się do dziwnych, stajecie się wtedy podejrzani, widzicie. Także chcą wiedzieć, co robicie cały czas. Rozmawiałem o tym w przeszłości i strasznie jestem tym znudzony. Jestem pewien, że wiele z moich słuchaczy jest znudzonych także. Znajdziecie to wszystko w części archiwalnej na stronie karingtoolthematrix.com. Ale tak, um, odpowiedzią na to wszystko na pewno jest więcej inwigilacji. Oczywiście, co za nonsens. Miliony ludzi wpływa do Europy i większość z nich nie ma żadnej legitymacji ani paszportu i nie można sprawdzić o nich niczego, skąd są i kim są. Także to wielki kawał. Nawet ludzie, którzy wchodzą jako uchodźcy, bo nie mają gdzie iść i mają mocną etniczną tradycję, mogą być radykalizowani później w przyszłości, kiedy usłyszą swoich poszczególnych przywódców w nowych krajach, że całą winę składają na zachód. Także mamy niekończący się terror na zawsze teraz. To jest manipulacja, jaką używają, aby wprowadzić spokój i bezpieczeństwo na świecie. I to nie jest żart. Yy, oni naprawdę się tak wypowiadają. Spokój i bezpieczeństwo dla całej planety. Będziemy mieć wtedy, kiedy wszyscy będą w tym samym piekle. To jest plan na przyszłość. Także ta grupa na samej górze, która to wszystko zaplanowała, zaplanowała wojnę światową i całą resztę, która zaplanowała inwazję neokonserwatystów do środkowego wschodu i złożyła listę w latach 90 wszystkich krajów, które chcieli podbić i następstwa tego wszystkiego. omawiałam to lata temu. Uchodźcy przypłyn y przypłyną na Zachód i to wprowadzi radykalizację na Zachodzie również. To podstawowa strategia, oczywiście. Teraz znajdziecie facetów, którzy pracują dla tych sztabów ekspertów, którzy nawet doradzają rządy o strategiach i tak dalej. Oni o tym dobrze wiedzą, dobrze wiedzą. Swobodnie, choć cicho o tym rozmawiają między sobą, nigdy nie publicznie, uwierzcie mi. Bo oni wiedzą, jaki jest plan i wiedzą, skąd dostają wypłatę, dużo dużą, grubą wypłatę. Ale zdrowy rozsądek jest wyrzucony przez okno, a kiedy jest, to wiecie, że stoi za tym plan. To jest oczywiste. I ja wiedziałem o tym lata temu, bo duzi chłopcy uwielbiały się chwalić w swoich książkach i opublikowali wiele, wiele książek. Aktualnie robią to nadal. Może nie taką samą ilość, ale publikują, jak na przykład Jacks etali o przyszłości Wielkiego Planu i wiele innych też. Mają niesamowite ego i generalnie ich ludzie te książki czytają, bo dla ogółu społeczeństwa nie ma w nich seksu, to są nudne, a oni nie chcą nudności, bo zostali wyszkoleni i uwarunkowani. Znowu, aby zawsze szukać przyjemności, ignorować jakikolwiek ból, razem z bólem psychicznym, aż będą kompletnie bezbronni i bezradni. To wszystko zostało wprowadzone z niesamowitym sukcesem na całym Zachodzie. Zajęło to lata, żeby wprowadzić. Działali po troszeczku naraz. Nadal ma to miejsce we wszystkim, co oglądacie w telewizji i propagandę, którą dostajecie na porządku dziennym. I szkolnictwo jest perfekcyjne dzisiaj. I nie ma nic, czego się złapać, bo może jesteś małym chłopczykiem, który chce być dziewczynką i tym podobne. Nie macie pojęcia, kim chcecie być, kiedy dorośniecie, widzicie. I, i nie ma nic, nie ma nic tradycyjnego, co, czego moglibyście się złapać, bo tradycja musi być całkowicie zburzona. I to jest technika wojenna, widzicie. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Zawsze powtarzają, że jesteś tym, co jesz i stajesz się tym, co jesz. I macie coś podobnego z tym, że stajecie się tym, co myślicie i robicie. Stajecie się tym, czym jesteście indoktrynowani, żeby się stać. Działa to bardzo dobrze na większości ludzi. Ale nie na wszystkich. I to zawsze tych kilka, którzy stają się problemem, bo wolny głos jest zabroniony, jak dobrze wiecie. I ktokolwiek chce dorosnąć i stać się prawdziwym, rozumnym człowiekiem, musi mieć pozwolenie, nawet jako dziecko, aby spytać się, jakiekolwiek pytanie chcą. I żeby naprawdę rozumieć rzeczy, a nie być karmionym cząsteczkami, cenzurowanymi kawałeczkami, każde pytanie musi być odpowiedziane, widzicie, aby mieć rozsądny umysł, żeby być w stanie dzielić się prawdziwymi opiniami. Ale widzicie, fakty się dziś nie liczą, tylko plan się liczy. I to jest straszna tragedia, że ta grupa, która zaczęła dwie wojny światowe, nie została przyłapana. Udało im się, inaczej nie mielibyście tych lewych organizacji, które zdobyły tyle mocy i ten duży plan oczywiście był tam od samego początku, ale to by się nigdy nie stało, jeżeli nie byłoby to tak łatwe, żeby użyć podstawowe, naturalne instynkty plemienne do maksimum i spowodować, że ludzie się zażynali na taką ogromną skalę. To było niesamowite, że w ten sposób to wszystko wprowadzili. To oznaczało upadek zdrowia psychicznego. Te morderstwa oznaczały szaleństwo fundamentalnie. I ta wojna jest upoważnionym szaleństwem. W międzyczasie ta prawdziwa wojna, która za wszystkim stała, ta grupa ludzi, która wykorzystywała i podżegała te masywne katastrofy, oni są dobrze świadomi, w jaki sposób mogą służyć swojemu planu przez wytwarzanie tego wszystkiego. To nie jest przyjemne oczywiście, ale kto wam obiecywał ogród róż? Jest w i tam zostaje. I jak możecie być szczęśliwi pośród nienormalności? Chyba, że sami jesteście nienormalni. Ode mnie i od chemisza, z Ontario, Kanady, dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowi idą z Wami.